As you spoke yesterday and the day before, I was thinking that it's so important that we actually assimilate the example in Shastras, the association, because not always we have physical association, but we have, uh, the association is available in, in the Shastras, but so often we just read and we, we don't take it, we don't see it. You understand what we mean, so how to really take advantage of the association that is there in, in, in the books? Moje, moje pytanie jest takie, tak jak Maharaj dzisiaj mówił o szacunku i o, o właśnie korzystaniu z tego towarzystwa i a, też tak jak mówił w sobotę o, a, to tak ważną rzeczą właśnie jest to, żeby rozumieć ten przykład to understand the example and, i brać to towarzystwo, które jest właśnie dostępne w, w siastrach i tak często czytamy siastrę, ale no nie widzimy tego, tak nie, nie bierzemy tego towarzystwa i, if we are speaking about the respect and how, how people... Więc jak, jak korzystać właśnie z tego? I tutaj punktem jest kontemplowanie. Najpierw coś usłyszysz. I jak, jeśli słyszymy, jeśli, jeśli chcemy słuchać, to następną rzeczą jest zastosowanie tego. Powinniśmy kontemplować to, jak to zastosować w naszym życiu. I w tym tkwi ta różnica. Jeśli czytamy coś i to wchodzi jednym uchem i wychodzi drugim, to nie jest aż tak dobre. Jest taka historia z Gopalbanem. So. On był premierem króla Krishnanagar. to jest obok Mayapur. So one day some man came, an artisan, and he had made three clay models of I pewnego dnia przyszedł do niego taki rzemieślnik artysta który stworzył trzy e, takie mm, lalki podobne do ludzi z gliny. Z gliny? Yeah. You know, fired fired clay like that. wypalanej. Yeah. So then the king because he used to like the Harasco Gopalban because he was a bit also like a court jester. You know, court jester. I król dlatego że e, lubił też się trochę naprzykrzać celowo Gopalbanowi dlatego że Tamten, tamten był trochę jak trefniż, czyli błazen. Błazen to jest ta osoba, która może sobie pożartować z królem i głowa jej nie spadnie. Ale wymaga to od niego też dostatecznego sprytu, żeby nie obcieni mu tej głowy. So the king then turns to him and says, can you tell me which of i teraz król zwrócił się do Gopalbana, mm, to powiedz mi, czy możesz mi powiedzieć, która z tych lalek jest najbardziej inteligentna? Król tylko się mu tak e, dogryzał. But Gopalban powiedział, tak, mogę to sprawdzić. I on wyszedł z pokoju I a wszyscy tacy zdumieni, co tu się dzieje jak przecież może sprawdzić która lalka jest najbardziej inteligentna on wychodzi na zewnątrz i wraca z takim długim elastycznym źdźbłem trawy czy kikiem so he goes patyczkiem i podchodzi do pierwszej lalki I puts the stick into Wk wkłada to, to, ten patyczek jednym uchem i on wychodzi drugim uchem. in the ear then comes out the mouth. Podchodzi do drugiej i wkłada patyczek przez ucho, wychodzi ustami. Podchodzi do trzeciej i wtyka patyczek przez ucho i on tam zostaje. So then he turns to the king. I wtedy Gopal zwraca wraca się do króla i mówi: Ta trzecia jest najbardziej inteligentna. I król tak, no co, jak, dlaczego? He że ta pierwsza, cokolwiek usłyszy, nic nie zamawia wchodzi jednym uchem, wychodzi drugim. And the second one, whatever comes in his ear, just comes out his mouth. It's gossip. Ta druga, cokolwiek mu wpada do ucha, wychodzi ustami. Same plotki. Ale ta trzecia, cokolwiek wchodzi mu do ucha, to tam zostaje. Myśli o tym. Więc właśnie to w ten sposób, że jak czytasz wszystkie te historie, to one powinny zostać w twojej głowie. Kontemplacja. KONTEMPLACJA. Dalej dyskutować to, rozpatrywać z różnych punktów widzenia i dalej starać się to zastosować w swoim życiu. I to tak się tyczy wszelkich instrukcji. Jakąkolwiek postać one przybierają, to właśnie w jakiejkolwiek formie są te instrukcje, one właśnie są po to. To When do you contemplate? Więc z tego by wynikało, że musimy też mieć ten czas na kontemplowanie tego. Tak, As ale kiedy reading. to robisz? Jak, jak czytasz? Czytasz jakiś, czytasz, znajdziesz jakieś, czytasz jakieś zdanie, wtedy zatrzymaj się i pomyśl o tym. I dalej przejdź do następnego zdania. Right. go, to think jak czytasz i znajdujesz jakieś interesujące punkty, zatrzymaj się tam i pomyśl o tym. Może nie przeczytasz aż tak dużo, ale wyciągniesz znacznie więcej z tego, co przeczytasz. Then if you've contemplated it there. Jeśli to wtedy tam będziesz kontemplować, to wtedy w, innym, w innych momentach będziesz też mógł o tym pomyśleć. Bo będziesz kontynuować proces, który już rozpocząłeś. Jeśli czytasz i nie myślisz, to jest to prawdopodobne, że później też nie będziesz myśleć. Jak to you jeśli chcesz coś zrobić, approach do busy man. Tak, jak jest to powiedzenie, że jeśli chcesz coś zrobić, to poproś człowieka, który jest bardzo zajęty. Ma sens? Innymi słowy będziesz kontemplować, jeśli twój mózg będzie pracować. Ale jeśli mózg nie know to like jak muscle. Ale jeśli mózg nie pracuje, to jest jak z, z mięśniem. Jeśli go, jeśli go ćwiczysz, to mięśnie działa. Jeśli go nie ćwiczysz, to nie działa. Hmm. to ja po tym, można. można. Może? To jest pytanie, które dostałem tutaj podczas do... do wykładu. Nagrywania, przepraszam. Mikrofon chodził to. Okay. To jest pytanie, które otrzymałem wczoraj podczas wykładu Maharaja od baktów, którzy oglądają tą y, transmisję. I y, y, y ona dotyczy takiej kwestii. Y, jak mamy postępować z osobą, która intonuje święte imiona, ale jednocześnie krytykuje baktów i wielbicieli Iskonu? Czy taka osoba zasługuje na szacunek? From internet audience question. Internet question. Yes. Okay. No, I've got ah, from it. From yesterday. Oh, you got it from internet. Yeah, from okay. devotees who are just watching your... Uh, oh, and then they, they ask you the yeah, question, yeah, they send uh, you the yeah, question. Yes. Okay, very nice. So, the question is, uh, how to deal with a person who chants the holy name, but is criticizing devotees, uh, ISKCON devotees. Does such a person uh, Deserve. deserves respect? So, you have the formalities of respect wyrażanie szacunku ma swoje formalności i tych się zawsze przestrzega. A zbliżanie się do kogoś i takie relacje, to jest co innego. Więc jeśli wchodzisz w jakiś kontakt z tą osobą, będziesz się zachowywać właściwy, właściwie. Odpowiednio do jakiejkolwiek etykiety. Ale jeśli chodzi o zbliżanie się do tej osoby, zadawanie pytań, być świadomym Krishna, to tego unikasz. To yeah. so, jest yeah. so simple thing You have to be able to distinguish between what is the social, what is the social elements. And what are the ashram Więc to jest to, co trzeba rozróżnić pomiędzy tymi elementami ashramu i między elementami społecznymi. Bo czasami myślimy, że komuś dajemy szacunek, to że przyjmujemy wszystko od takiej osoby. Nie. A pan. The first I didn't get was Nie bierzemy wszystkiego, od tej osoby, tylko szanujemy to, co należy uszanować, tak jak z patelnią. Ale Patelnię szanujemy za to, że można na niej coś usmażyć. Jeśli chcesz ugotować garść ziemniaków, to nie wlewasz wody do patelni, żeby je tam ugotować. Do tego użyjesz garnka. Jak chcesz pokroić ziemniaki, użyj noża. Jak chcesz je obrać, użyj obieraczki. W ten sposób musimy używać swojej inteligencji. Jeśli chcesz jeśli chcesz mieć jedno miejsce, z którego weźmiesz wszystko, no to to są książki Prabhupada. Dziękuję. Dziękuję. Maharaj, Mawrach, powiedział w jednym z Twoich lektur, że my, jako Zachód, jesteśmy uh, na wystawionej posiedzeniu. I uh, moje um, pytanie jest: jak możemy. Are we are we uh, going to get this uh, uh, experience some? Yes, yes. Or are we are we getting are we able to get this experience during our let's say devotional practice or it is something which will come after some time? Moje pytanie jest, że Maharaj na jednym ze swoich wykładów wspomniał, że dusza jest w, ciąg, w stałym w stanie wyzwolenia. I czy my możemy tego doświadczać podczas, podczas naszej duchowej praktyki, czy to, po, czy to zrozumienie przyjdzie po jakimś czasie? To zależy od tego, na jakim jesteś poziomie. Jeśli jesteś na poziomie Bahawa, to będzie od razu. Jeśli jesteś poniżej tego poziomu, to zajmie trochę czasu. W other words, the soul is always liberated. It just, it just by identity it's in a conditioned state. Innymi słowy dusza jest zawsze wyzwolona jednakże w swojej tożsamości uważa się za bycie w uwarunkowanym stanie. If the man on the street says, you know, I'm Mr. you know whatever it is Ski, then then uh, he's okay. But if he demands that he's Napoleon, then there's a special place where he jeśli jakiś pan na ulicy uważa się za jakiegoś Nowaka, no to w porządku. Jeśli jednakże uważałby się za Napoleona, no to jest inne miejsce, w którym powinien się znaleźć. Ta dusza, uważając się za kontrolera i odbiorcy przyjemności funkcjonuje w uwarunkowanym stanie. Więc to jest kwestia uświadomienia sobie tego, że jestem wyzwolony. Więc my mówimy, że dusza osiąga wyzwolenie czy wyzwala się. Technicznie rzecz biorąc dochodzi do zrozumienia, że jest wyzwolona. Uświadamia sobie to. Right. So just like kids, they're in a school. Tak jak dzieci, kiedy są w szkole. So they're in a school. Dzieci są w szkole. As far as they're concerned, they're in a very large playground. z ich punktu widzenia są w bardzo dużej piaskownicy czy przedszkolu. Right? So with time then they realize that no I'm in a school. Co z biegiem czasu uświadamiają sobie, że jestem w szkole. Więc o to chodzi. Dusza jest wyzwolona, ale uświadomienie sobie tego może zająć jej trochę czasu. Innymi słowy, nie działamy na wyzwolonym poziomie, dopóki sobie tego nie uświadomimy. I nawet i nawet, kiedy sobie to uświadomimy, tak czy inaczej będziemy przestrzegać zasad regulacji, dając w ten sposób dobry przykład innym. Dusza uwarunkowana robi wszystko to, co robi, z powodu swojego przywiązania. Dusza wyzwolona nie ma przywiązań materialnych. I dlatego w jakiejkolwiek sytuacji, w jakimkolwiek uwarunkowaniu jest, działa zgodnie z tym. Bo jeśli nie byłaby przywiązana, jeśli nie jest przywiązana, może robić cokolwiek. Ale to cokolwiek oznacza to, co ma. Dusza wyzwolona nie ma problemu, żeby działać odpowiednio do danego fizycznego czy subtelnego uwarunkowania, dlatego, że nie jest przygnozana i działa po prostu zgodnie z tym. Does that make sense? Because Dlatego że cokolwiek robi, jest to używane jako jej medium wyraz. Tak jak dobry kucharz może ugotować cokolwiek. cooking. Bo rozumie zasady gotowania. But jeśli, jeśli dasz mu worek ziemniaków to ugotuje ziemniaki, right? They won't, they won't say I can't cook because it's just potatoes does that make sense? so that means that being liberated uh, if someone is liberated that, that doesn't mean that he, he cannot do simple things like uh, cooking potatoes yeah? he can cook potatoes and cook, he can cook other things also yeah? I mean, he can he can but he'll do like Yudhishthira Maharaj że wyzwolona osoba może wtedy w takim razie może ugotować czy ziemniaki, czy cokolwiek innego. Tak, cokolwiek innego, ale tak jak Yudhisthir maharaj. Jest na pozycji króla. king I dlatego po prostu zajmuje się królowaniem. Ale robi to dla Kryszny. are please Krishna. Dlatego że wszystkie czynności powinny być wykonywane dla Kryszny. Right? to please ourselves, and say, I want to do this one not that one to tylko dlatego, że chcemy zadowalać samych siebie, powiemy, że o, będę robić to, a nie tamto. Lubię jeść kolację, ale nie lubię tej części gotowania i zmywania. Już na pewno nie wynoszenia śmieci. No, jeszcze mogę chodzić do sklepu. No i chodzić do pracy, żeby móc pieniądze mieć, żeby pójść do sklepu. Mamy tę skłonność, żeby wybierać to, co nam się podoba, ale to wszystko jest jednym zestawem. Masz ciało, ma swoją naturę, po prostu podążaj zgodnie z tą naturą. A świadomość Kryszna oznacza robienie tego dla Krishna. Więc musisz coś, więc musisz coś robić. Więc najprostszą rzeczą jest po prostu robić to, co jest połączone z swoją naturą. W świecie duchowym to będzie duchowa natura. I wtedy tam formy tego i, i wszystko inne będzie do siebie pasować. A tutaj my rozpoczynamy od naszej uwarunkowanej natury. Ale mechanika tego jest taka sama. Czy jesteś wielbicielem, który gotuje ziemniaki, czy jesteś karmim, który gotuje ziemniaki? Mechanika tego proces jest ten sam. Ziemniaki są ciągle aktualne. The diet hasn't changed and now I have to use like refried beans or something. Okay. okay. Dieta się nie zmieniła okay, yeah, because no, there's potatoes and W variety sometimes we'll use cabbage, right? Możemy czasami ewentualnie użyć, okay. przykładu, z kapustą. ok I would like to ask about: uh, Is it possible for the soul to be conscious of itself? But soul is but dusza jest świadoma siebie, czy może być? to ale to są dwie siebie. Dusza, no, dusza jest Świadomość. Yeah, świadomość. Ciało nie jest yeah. świadome siebie. Soul is soul means dusza oznacza świadomość. Dusza oznacza świadomość. Jesteśmy malutką cząstką świadomości. I Ta świadomość składa się z sat chit i ananda. Wieczność, wiedza i szczęście. I to jest to czym jesteśmy. I dlatego nie możemy znaleźć satysfakcji zajmując się ciałem i rzeczami związanymi z ciałem because the body's dead matter. But tao is smart foam So trying to satisfy dead matter is be like going out working very hard and all that to give sense gratification to that pillar over there. <laughs> Więc to tak jakbyśmy wychodzili cały dzień, żeby ciężko pracować, poci, żeby dostarczyć wszelkie przyjemności zmysłowej tej kolumnie. You know, I go out get some nice fragrances and put it there and nice paint and decoration. I get some glitter, you know, put the glitter there. Kupię Piękną nową farbę, jeszcze połysk i jeszcze jakieś perfumy. Możemy jeszcze tej kolumnie sprawić piękną nową torbę od Gucci'ego. Czy ona w ogóle o to dba? Nie. Ciało tak naprawdę wcale nie dba o te rzeczy. Poświęcisz jemu cały swój czas i energię, a ono i tak się zestarzeje i umrze. So that's why in performing in becoming god conscious i dlatego stając się świadomym boga you have to apply that god consciousness to something musisz do czegoś zastosować tę świadomość boga to nie jest abstrakcyjne so therefore then the situations we're in and the facilities we have that's what we use to be to remember, be god conscious i dlatego te sytuacje w których jesteśmy i są tym co używamy do tego żeby być świadomymi Boga. Right so then that means then whatever is the nature of the body mind intelligence ego that we have that's what we engage. I dlatego jakokolwiek mamy sytuację, ciało umysł inteligencję, ego to angażujemy. sense i ponieważ angażowanie zmysłów w czynności daje zmysłom pewne doświadczenie. To w ten sposób zajmujemy się obydwoma sprawami jednocześnie. The higher zawiera się niższe, ale niższe nie zawiera wyższego. Right? So the spiritual already includes But, but the the w duchowym materialne już się zawiera, ale materialne nie zawiera w sobie duchowego. Does that make sense? So, so, yes, but uh, in this uh, continuing this this um, discussion, so uh, what exactly mean Brahman? What is Brahman? Is this... Brahman means what's transcendental. Brahman oznacza to, co jest transcendentalne. Bra Brahman means means the the uh, how you say? Brahman oznacza egzystencję i naturę rzeczy, bo są wieczne. Kryszna jest wieczny, Jego wewnętrzna energia jest the external wieczna, energy is material. zewnętrzna energia jest materialna, And the, the jivas are eternal. wieczna i dziwy też są wieczne. Teraz jest wieczna, Kryszna jest zawsze wiecznie przejawiony i Jego wewnętrzna energia też jest wiecznie przejawiona. Energia zewnętrzna też jest wieczna, ale jest przejawiona tylko okresowo. Czasami ją widać, czasami nie. Ale energia jest wieczna. To wszystko jest Brahmanem. A Jiva, jako że jest cząstką ducha, to jest jej naturalny, naturalna świadomość. Ale może stać się rozproszona tym zewnętrznym. So therefore Może się z tym utożsamać i przez to być utożsamać się ze szczęściem i nieszczęściem tego świata materialnego. Czy to ma sens. So the soul whose fortune then comes in contact with those who understand this science więc ta dusza, która ma to wielkie szczęście, może zrozumieć, kim jest i zrozumieć też innych, że są sługami Kryszny. Więc chodzi o to, że w duchowym zawiera się już to, co materialne, ale materialne nie zawiera duchowego. Dlaczego? Spiritual znaczy, You're interacting with Krishna's energy to please Krishna. Duchawa wiesz, że działasz z energią Kryszny, żeby zadowolić Krysznę. Zamięsasz? Well, so there's the primary is pleasing Krishna ale tym nadrzędnym jest zadowolenie Kryszny. Drugorzędnym jest działanie z energią, żeby wytworzyć jakieś rezultaty. Innymi słowy, działam z energią Kryszny, to wytwarza jakiś rezultat. To wszystko jest drugorzędne. Dlaczego? Bo ten rezultat jest dla Krishna. Jest, jest po to, żeby zadowolić Krishna. To jest nadrzędne. Materialny świat oznacza, że ja działam z energią Krishna. Ale nie dla tego nadrzędnego celu, zadowolenia Krishna. Tylko żeby zadowolić samego siebie. I, I dlatego w duchowym zawiera się, to, w zawiera się to, co osiągasz z materialnego, ale w materialnym nie zawiera się to, co duchowe. Innymi słowy, duchowe to znaczy nadrzędne i drugorzędne, a materialne znaczy tylko drugorzędne. Czy to ma sens? Więc teraz pojawi się pytanie. But if będę zaangażowany w życie duchowe, No to co z tą materialną stroną? Przecież mam rachunki do zapłacenia, rodziny i, you know, I so tak dalej. No. Prawda? Czy to? Yes, so, now, yes. So, what happens is, is, Why do we think, even this has been explained, Więc teraz, dlaczego tak myślimy, nawet kiedy to zostało nam objaśnione, I take potatoes. że wezmę ziemniaki, ugotuję je, I offer those to ofiaruję je Krysznie After the offering, what do I, have? i co będę miał po ofiarowaniu? Yes, Ofiarowane ziemniaki. Right? So Więc teraz, i potatoes. lubię ziemniaki. Dlatego gotuję ziemniaki. Czy zjem ziemniaki? Yes or no? Yes. So się w duchowy proces. Otrzymałem to oddanie, służenie Krysznie I otrzymałem ziemniaki. Jest to bardzo oczywiste, że służba oddania zawiera w sobie wszystkie materialne rzeczy, jakie już ale, potrzebujesz, ale wątpliwość się pojawia, no nie, co ze mną? A co to, czym jest to ze mną? Bo to praktycznie tak się pojawia, więc w czym jest ta różnica, o co tak naprawdę się martwię? I'm Martwię się o to, że jak będę zadowalać Krishna, to nie zadowolę samego siebie. Because that's the whole point of the material. Bo to jest cała istota tego co materialne. Primary means, it's about Krishna so the secondary is for Krishna. Nadrzędne jest, że to jest dla Krishna, więc to drugorzędne jest też dla Krishna. Material means that I am performing the activities of, of the secondary activities for myself. A materialne central point. To znaczy, że ja spełniam te rzeczy w ramach czynności drugorzędnych, ale ja w nich jestem centralnym punktem dla siebie. Więc jeśli nie będę tego robił dla siebie, to kto będzie robić rzeczy dla mnie? Czy jest taka piosenka, że musisz dbać o tego najważniejszego? To jest taki amerykańskie powiedzenie. Musimy, ma, mamy coś such, takiego. Such detailed, grossly terms. Yes. <laughs> yes. słowy, amerykanie ciężko pracują. W jaki sposób być totalnie egocentryczny? I robił z tego całą zabawę. Wszyscy mają, McDonald's, Wszyscy mają McDonalda. Mamy. Okay, yeah, come on. Yeah. So, does that make some sense? So that's the whole point is that więc jeśli ktoś spełnia dla przykładu obowiązki grihasta, co to znaczy? To znaczy, że dba o siebie, dba o rodzinę i że ma miejsce dla rodziny, więc musi mieć udogodnienia, możliwości, żeby dbać o tę rodzinę, czyli miejsce do mieszkania, food, lekarstwa, ubrania, you money. Know, wszystko to wymaga pieniędzy, więc trzeba mieć jakieś, jakąś pracę. So, so the Veda includes all that. i więc Wedy to wszystko zawierają. So right? Grihasta, Grihasta to jest właśnie to. Ale ponieważ my nie, jesteśmy przyzwyczajeni do tej koncepcji Right? You know, because it's just how you say. Boy likes girl, girl likes boy and by the end of the movie they get together then everything's all right. Bo My znamy wersję, że chłopakowi podoba się dziewczyna, dziewczynie podoba się chłopak i uh, won... tak i wszystko about, jest dobrze. <laughs> He's trying to think what what were those things? <laughs> <Okay>. <laughs> Got a place to sleep. I get breakfast. I'm good. <laughs> okay. Hmm? Okay, okay. Right? But... Ale czy są filmy o tym, jak oni się już razem z, z, tak pobrali, pracują razem, płacą rachunki i tak dalej? Nie, nie ma o tym filmów. Więc w tej współczesnej wersji, kiedy oni się zbierają razem, to już kończymy film. <laughs> Bo tak naprawdę nie wiemy, co się zdarzy pięć minut później. Yeah. Yeah, so therefore they lived happily ever jeżeli długo i szczęśliwie? ale it ever defined co to znaczy długo i szczęśliwie? No, in the stories on Ale w wedyjskich historiach o życiu rodzinnym, with marriage. To się zaczyna od małżeństwa. The Pandavas and Draupadi. It's one of the first things that happens in Mahabharata. Pan, małżeństwo Pandawów i Draupadi, to, jest to jest pierwsza, jedna z pierwszych rzeczy w Mahabharacie. A cała reszta Mahabharaty pokazuje, jak oni żyli razem jako mąż i żona. to Więc według tej współczesnej wersji, tak, jak to zrobisz. Dopóki ty tego nie zrobisz, to się nie wydarzy. But point ale ponieważ to jest stworzenie Kryszny, to jest kompletne samo w sobie. You follow the laws of creation. Przestrzegasz praw stworzenia. I to jest kompletne, right? modern man talks about self-sufficiency. ludzie mówią o samowystarczalności. modern man is not self-sufficient. Dlatego że współczesny człowiek nie jest samowystarczalny. Ale czy ten problem jest w naturze? Czy natura ma problem z Nature Natura dba o wszystkie swoje potrzeby. Takie jest znaczenie wersetu tej Upanishad. wszystko, co pochodzi od Kryszny, jest kompletne i doskonałe i dlatego samowystarczalne. Jeśli to przyjmujemy, to działa doskonale. Dlatego, jeśli będziemy przestrzegać obowiązków Grihasta w związku z Kryszną, otrzymamy wszystko, czego chcemy z Grihasta Ashramu. A ponieważ to też jest dla Kryszna, zrobimy postęp w życiu duchowym i wrócimy do Boga. Ale jeśli tylko się on na życiu Grihasta, life, ale jeśli tylko skupisz się na życiu gryhasta, To będziesz miał do tego bardzo duże sposobności. Życie po życiu po życiu. Tak jak ci chrześcijanie na gitarze? Czy, czy, czy, czy przechodzisz obok nich czy znalazłeś Jezusa. You know, it's about being born again and again and again and uh, like that. Po polsku tak się mówi narodzeni chrześcijanie, odrodzeni chrześcijanie, tak, się. odradzają i jeszcze raz się odradzają i jeszcze raz się odradzają to znaczy odrodzeni chrześcijanie. Doesn't work over here? It works. Okay, it works. <laughs> so you understand? So the point is it's not about being born again. The point, point is about więc tu nie chodzi o odradzanie się, tylko o to, żeby dojść na transcendentalny poziom, żeby nie musić się rodzić znowu. spiritual. To jest duchowy. Does to do. To jest to, co próbujemy zrobić. So being born means understanding transcendental position. Więc tak naprawdę to odrodzenie oznacza zrozumienie duchowe, duchowej pozycji. then once you come to that transcendental position, then to use that transcendental position to please the Lord. Jak dojdziesz do tej duchowej pozycji, żeby używać jej dla przyjemności Pana, right? Rather than, okay, I'm born sam próbuję osiągnąć wszystkie materialistyczne rzeczy i, i teraz zwrócę się do Boga, żeby On mi o te rzeczy zadbał. Więc to nie chodzi o to, co ja osiągnę, tylko o służenie Panu. To co osiągniesz przyjdzie tak czy inaczej. Right? Like we said, we're going to serve Krishna. Tak jak mówiliśmy, że jak będziesz służyć Krysznie, right? so going będziemy gotować ziemniaki. I tak czy inaczej dostaniemy ziemniaki. Right? You know, Prabhupada daje przykład, że sługa króla je to samo, co je król. Kiedy zrozumiemy to, to wtedy zastosowanie świadomości Kryszny do wszystkich aspektów naszego życia stanie się łatwe. Więc dalej to jest kwestia zrozumienia czym jest życie gryhasta, o co tu chodzi. So Grihasta life isn't being attached where I want to be attached I don't want, where I don't want. Więc życie Grihasta nie oznacza, że te elementy życia Grihasta, do których jestem przywiązany, no to tak, to tu działamy, to robimy, a te, które mi się nie podobają, to od nich będę nieprzywiązany. You know? so, Przyjmowanie prasad, yes, you know, you know, Prasadam, tak, tak, to jest służba know, dla like Kryszny. But you know washing the pots and all that and no no no I'm not so into all these material things. Мне это takie materialne rzeczy no nie interesują. Ja się tylko zajmuję tymi duchowymi. Hey, Jensen. Cuz the whole point is is you wash dishes for Krishna also. Bo istotą jest to, że dla Kryszny też zmywasz naczynia. And then when you do that then everybody becomes happy. A jak będziesz to robić, to wszyscy będą szczęśliwi. Right? You know what I'm saying? Couch potatoes do not make very many people happy. Że kartofle fotelowe nikogo nie uszczęśliwiają. Right. Tak, nie. You have couch potatoes here. Everyone. I mean, that's another thing I'm saying, but is the term used? Jakie mamy określenie na lenia? Fotelowy len czy kanapowy len? You know, it's not used as a term here. We have, okay. Len Le Le patentovane, Le okay. We okay. have, we have, Len patentovane. Patent. That's, of course, you sit there long enough, then stinky is going to happen. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> According to culture, there are different different <laughs> levels of yes. yeah. Tak, tak. Więc może nie było tak, że jakbyś ktoś z tego gości, to tak stanie się. Śmierdzący. Ok, więc myślę, że enough on the. To the chyba już. Potatoes, stinky potatoes. O yes. tych ziemniakach. <laughs> Ileniach. Cabbage time. Cabbage time, okej. Okay. Yeah. To też znaczy, Jeśli ten, który obrzela się tą kapustą, jeśli czas na kapustę, będzie nam siedział dosyć długo, to też będzie tak. To też dojdziemy do podobnej sytuacji. The stinky guy eating the potatoes is not stinky because of the potatoes he's stinky because of the cabbage. Teny śmierdzący leń nie jest z tego z powodu tych isim jaką too esoteric for translation Polish <laughs> language is not capable express these subtleties Yes. These subtleties <laughs> yes okay. you have another internet question, or that was it? Okay, just that one. Okay, yes. No, you go ahead. Uh, I do have another question about the Vedic, Vedic cosmology, actually, so Okay. there is a... I like to call it a story, because I'm, I'm actually not convinced enough to believe everything I hear, just because it's in the scriptures, and Uh, there is a story that, of course, we have the, the Satya Yuga, the Treta Yuga, the Vapara Yuga, this the Kali Yuga right now. So, for example, uh, there, there, there is a statement that, that there was a young boy running outside when we were just feasting before. And he said, that is said that before, when, where the, when the dinosaurs were alive, the men that were actually living at the same time were so large that the dinosaurs seemed like little reptiles. Okay so ha, w, where where do i find it in the scriptures or what is the actual proof for example that everything in satya yuga was actually so large including the earth and everything and so on uh, that we could just look at the dinosaurs like like just little creatures running around the earth and so on i'm sorry about the form no no yeah no okay pytanie o skąd możemy wiedzieć o historii z wcześniejszych yug nie do końca tak w skrócie, pytanie o źródła na temat informacji o wcześniejszych Jugach, dinozaurach i tak dalej. Pisma mówią o tym, jak wszystko się zmniejsza. Taką najważniejszą rzeczą jest charakter. Czyli religia była kompletna w Satya Yudze i wraz z tym jak Yugi postępują czy, tak, to każdy aspekt, po kolei aspekty religii odchodzą. W Kali Yudze jedyną pozostałą rzeczą jest odrobina prawdomówności i nawet to się zmniejsza więc rozmiar rzeczy tak naprawdę nie ma znaczenia, ale ich percepcja co z nimi zrobisz to nie ma znaczenia czy masz y 4 metry ze Szwecji, czy, czy 2,5 z Kongo. what the human being does life Ważną rzeczą jest to, co ludzka istota robi w swoim życiu i w swoim otoczeniu. Because your world is what you can perceive through your body. Dlatego, że Twój świat to jest to, co postrzegasz poprzez swoje ciało. I Twój świat nie wychodzi poza to. To, co możesz postrzegać swoimi zmysłami poprzez umysł i co się z tym wiąże, to jest Twój świat. Masz, gdzie, masz swoje miejsce, gdzie żyjesz. Masz tam swoje meble i swoje rzeczy w domu. To jest Twój to jest Twój świat. Ktoś inny żyje po drugiej stronie Warszawy, nigdy nie widział Twojego świata. Więc będziemy wchodzić w kontakt z ludźmi, gdzie mamy jakieś wspólne idee. Może słuchają tej samej muzyki, co Ty. Jest jakiś wspólny element tych światów. But the perception of them is going to be every individual is actually perceiving the world quite differently. Ale każda osoba postrzega świat indywidualnie. if we say ask, ask everybody what do they see here, Everyone will see something different. Tak jak możemy każdego zapytać, co tutaj widzi, Każdy widzi co innego. So that's why then uh, trying to establish knowledge purely based on sensual perception will have a weakness i dlatego próbowanie opierania wiedzy wyłącznie o percepcję zmysłową będzie miało dużo słabości. Because Dlatego, że nasze zmysły są niedoskonałe Z powodu naszego uwarunkowania Będziemy popełniać błędy W tym, co będziemy robić Będzie pewna doza iluzji Że będziemy przydawać więcej wagi rzeczom Które jej nie wymagają I mniej niż wymagają odwrotnie we tend to work in such a way that's good for us. I będziemy mieli tę skłonność do działania w sposób, który będzie dobry dla nas. Czy nie zawsze będziemy widzieć cały większy obraz. So then the scriptures they'll define things according to what's going on actually and then how you can bring your perception in line with that, that brings you into that universal consciousness. A pisma definiują to co tak naprawdę się dzieje, i w jaki sposób możesz sprowadzić swoją percepcję rzeczy w linii zgodności z tym, żeby widzieć rzeczywistość. Więc to tak naprawdę nie ma znaczenia, jak duże były dinozaury i tak dalej, tylko ważną rzeczą jest to, co teraz robisz ze swoim życiem, bo nie musisz się zajmować dinozaurami. Więc nie musisz się martwić o to, że tyrannozaur. <laughs> wstawi swój pysk przez okno twojego domu i zacznie tam ryczeć, biorąc szczególnie pod uwagę to, że gady nie ryczą, tylko syczą. Tak. Więc nie musisz się o to martwić. Ten aspekt nie jest ważny. Ważną rzeczą jest to, co ty postrzegasz w swoim życiu, jak i do czego tego używasz. I dzięki temu możesz osiągnąć duchowe zrozumienie i robić postęp. Bo tak poza tym dyskusje o dinozaurach są kwestią zainteresowania, ale nie są tematem praktycznego zastosowania. Yes. Pytanie, czy powinniśmy traktować pisma święte dosłownie czy, czy metaforycznie? W pismach świętych zależnie od tego. Co pismo dane, w danym miejscu robi, znajdziemy bezpośrednie opisy i znajdziemy metafory. Ale te rzeczy nie są tak bardzo podkreślane, dlatego że i tak nie znajdujemy się w tych w tamtych czasach. Gdybyśmy znajdowali się w innych czasach, to byśmy stosowali. Pisma Święte, tak jak polecane dla tamtych czasów. Dlatego, że generalnie Pisma są ułożone na wszystkie cztery wieki. A szczegóły odpowiednio, wykorzystujemy szczegóły odpowiednie dla naszego wieku. Więc te szczegóły z innych wieków tak naprawdę nie są takie ważne, bo nie odnoszą się do nas. Więc thing is jest, Główną rzeczą jest to, jak poprawić jakość świadomości. I poprawiając świadomość, tak naprawdę poprawiasz swoje życie. Dlatego że techniczne zrozumienie i taki postęp tak naprawdę wcale nie poprawia sprawy. You like before, tak jak wcześniej ludzie nie mieli telefonów. Kiedy chcieli się z kimś porozumieć, pisali list. Musieli siadali, wyciągali kawałek papieru, pisali coś, przepisywali. Kiedy to było już ta, ułożone jak chcieli, wtedy pisali ostateczną wersję, czytali raz jeszcze i wysyłali że to, co chcieli przekazać dokładnie, we właściwym nastroju było wysyłane po paru, po paru dniach druga osoba to otrzymywała czytała myślała o tym odpisywała komunikacja była bardzo przemyślana i poza tym reszta dnia była dla ciebie. W ciągu dnia miało się czas na komunikację. A dzisiaj uh, przez cały dzień jesteś pod telefonem. I kiedy ktoś do Ciebie dzwoni i nie odbierzesz, choćbyś był w toalecie, tamta osoba się będzie złościć. I będą pisać do Ciebie o każdej porze dnia i nocy, bo masz przyjaciół na Facebooku z całego świata, więc tak naprawdę nigdy nie będziesz mieć czasu dla siebie. Więc so life życia been improved? Więc jakość życia nie została poprawiona. I zatem kładzenie tyle nacisku na kwestie nauki, czy to faktycznie poprawia życie? Tak jak ludzie, którzy są w dzisiejszych czasach na czasie Będą jeść bardziej naturalne czy organiczne rzeczy. Przed pierwszą wojną światową istniały tylko organiczne produkty. So then in the when they figured out chemicals in the 1950s there was basically a thought that nature is good, but man makes it better. Jak oni odkryli, wymyślili te różne he, całą chemię w latach 50. nawozy sztuczne, to idea była taka, że tak, natura jest dobra, ale człowiek ją ulepsza. Że warzywa, które zostaną w jakiś sposób poprawione przez człowieka, będą lepsze od naturalnych i organicznych. I wtedy organiczne były tańsze, a hodowane na chemii były droższe. Ubrania z bawełny były tańsze, a syntetyczne droższe. Wszyscy byli szczęśliwi z tej sytuacji w latach 50., -tych w latach 60. zaczęto zauważyć, że w tym jest coś nie tak. Rozpoczęły się kultury alternatywne. I już tak do lat 90. zostało to powszechnie uznane, że te naturalne i organiczne są lepsze. A dzisiaj to już wchodzi w, w główny nurt naturalne rzeczy. Ale to co recommended all along. A wedy to polecają od samego początku. So that's why then we work by that because then we can understand this uh, position. This is how the nature with everything works together. Because we have to count man, animals, the plants, you know, the planet itself, everything. Then you make your plans. Hmm? Sprawdź. Więc innymi słowy, perspektywa tych duży wyzwolonych, to jak one rozmawiają o śastrach, to jest zapisywane. Veda is the original scripture. Weda to jest to pierwotne pismo. Then the discussions of greatly liberated personalities, i dalej dyskusje tych wielkich, wyzwolonych dusz są uznane jako smriti, czyli tradycja. Czyli weda, czyli śruti, czyli to, co jest usłyszane. I dalej mamy tradycję, czyli smriti, czyli to, co jest zapamiętane. Przekazywane. Nie więc te osoby z poziomu smriti są wyzwolone, czyli znajdują się poza e, błędami i iluzjami, czyli to, co mówią, posiadają doskonałą percepcję. Kiedy my w, zharmonizujemy swoją percepcję z ich percepcją, wtedy będziemy również mogli to docenić. But these aren't the main focus in the scriptures. Ale te aspekty nie są istotne w, Nie są jakby tak najistotniejszą rzeczą w siastrach Te rzeczy są wspominane w, Żeby zrozumieć strukturę Wszechświata itd. Zasadniczą rzeczą jest przemiana świadomości Tak jak dla przykładu uczenie się gotowania Zasady gotowania są najważniejszą rzeczą, jaką chcesz się nauczyć. Jak, jak się ich nauczysz, wtedy będziesz mógł je zastosować w każdym stylu kuchni i w każdej sytuacji. deal go kitchen, Jeśli nauczysz się tylko jak posługiwać się danymi garnkami i tak dalej, w innej kuchni się nie odnajdziesz. Więc główną rzeczą są zasady Jak się skupisz na tych rzeczach To wtedy będziesz mógł robić postęp a te inne rzeczy używasz wtedy, kiedy są użyteczne A jak nie, to nie martw o nie Bo wiedza w Vedach zawiera w sobie wszystko jest mnóstwo rzeczy do studioowania. So one thing doesn't make sense move on to something else Jeśli coś nie ma sensu przejść do czegoś innego. To makes sense I just um, What I understood is that you said that science wasn't necessary because um, Well, in my opinion, science is not the same as technology. Science includes technology, but for me, science is necessary. And I like science as far as it gets me closer to understanding nature and its rules. And so okay. closer to the universe. Yes. Too. So, then if that's there, then <coughs> science would mean actually the laws of nature and how they apply in everything. Right? Pytanie o naukę i technologię. Tak, jeśli chodzi o naukę, to tak naprawdę nauka powinna oznaczać zrozumienie praw wszechświata i jak je stosować. A kto stworzył te prawa? God, Jeśli znasz Boga, to prawodawcę, to znasz Jego prawa. I Dlaczego mówię o nauce w ten sposób? Because some, somebody comes along. Bo ktoś może się w międzyczasie pojawić. Znajdzie kość, One Jedną. Bone, or one cheekbone, Czy jeden fragment policzka. And they the whole body, the skin, the hair. I na tej podstawie teoretycznie odtworzy cały szkielet razem ze skórą. I to jest nazywane nauką. To jest nadzwyczaj subiektywne. Więc na tym polega trudność. Słonie ryczą, lwy ryczą, ale gady syczą. Więc to znaczy, że Tyrannosaurus Rex powinien mm, yeah. right? That's the point is Hollywood. It it <laughs> makes it's it's about what makes money, not what like that. If tym... you want details on that one devotee put together, you know, professors that book on forbidden archaeology. Said so you have so much archaeology that would point in different directions, but because it's not accepted as mainstream, it's put on the side. Even though Next to the skeleton of the Neanderthal you also have modern man. So you have modern man skeletons going back for millions of years, but they won't accept that because they have their own subjective theories. So that's why we rely on on, on the science given in the scriptures, then we put things in perspective. Więc um, na syczaniu nie da się zarobić kasy na filmach, no właśnie on tochodzi. Nawet wedziemy w temat to jest nawet cała książka Zakazana Archeologia jest tak dużo archeologii, że obok odkryć na przykład kości neandertalczyka są kości człowieka i kości ludzkie znajdowane są na przestrzeni milionów lat, jeśli chodzi o pokłady geologiczne więc te rzeczy są odkładane na bok, dlatego, że się nie mieszczą w tym nurcie głównym tej, tego, co jest przyjmowane za tak zwaną naukę, z tych czy innych względów właśnie, że to nie pasuje i dlatego bierzemy naszą perspektywę z pism, z wed, dlatego, że te inne rzeczy mogą być obarczone takimi błędami. Więc nauka to są te prawa, które za wszystkim stoją. Więc so modern nauka to znaczy, że obserwuję z moimi sensami i potem hundreds or thousands of years i can come to kind of understanding. Współczesna nauka znaczy, że obserwuje przy pomocy swoich zmysłów i po setkach albo tysiącach lat dochodzę do jakiejś, jakiegoś zrozumienia. Right? And so that's the approach to science. I to jest to podejście do nauki. But the Vedic is as you hear from authority trying to understand that you apply that to what. You see with your senses. Ale wedyjski koncept, to znaczy, że przyjmujesz wiedzę od autorytetu i to, co obserwujesz przez zmysły sto uh, stosujesz przy pomocy so także the, przenosisz w tę wiedzę z autorytetu na poziom obserwowania przez zmysły. So there'll be more consistency. Dzięki temu jest więcej spójności. Because otherwise let us say what is considered as fact in quantum. A, jeśli spojrzymy to, co jest przyjmowane za fakt z punktu widzenia fizyki kwantowej. Chemia ma zupełnie inny zestaw swoich zasad, biologia inny, psychologia jeszcze inny, inny. Nie ma spójności. Ale w naukach wedyjskich jest spójność dlatego, że wszystko opiera się o prawa. Więc to, co Wedy omawiają, to jest nauka. Więc religia oznacza ta wrodzona w rzeczy natura, która się nie może zmienić tak jak to że cukier jest słodki to jest religia cukru i wedy określają religię wszystkiego jeśli chcielibyśmy być naukowi byśmy podążali za religią każdej rzeczy Psy szczekają a nie latają So we wouldn't expect them to fly. Nie spodziewamy się, żeby psy latały. Even if we put some goggles on them and you know one of those hats, you know like that. Nawet jeśli przebierzemy jakiegoś psa w gogle i lotniczkę. Pilotkę, to i tak nie będzie latać. Yeah, he's still not flying. So so that's going to be there. So the Vedic is actually understanding What's the science behind everything and following that Więc weddy oznaczają zrozumienie natury stojącej za wszystkim i pod działanie zgodnie z tym. So we call the knowledge of something philosophy I wiedza o czym się jest nazywana filozofią. The practical application of the same science we call that religion. A praktyczne zastosowanie tej rzeczy jest nazywane religią. So the Vedic system is only about... Więc system wedyjski jest wyłącznie na temat nauki i logicznie to ma sens. Czasami jednakże dane obszary muszą wymagać głębszego przestudiowania, żeby je móc zrozumieć. Jeśli coś dla Ciebie nie ma sensu, to wymaga więcej przestudiowania. Tak, tak. Nie mamy problemu z nauką, mamy problem z tymi, którzy mówią, że są naukowi, a tak naprawdę określają coś nauką, a tak naprawdę nie przestrzegają zasad naukowości. To tak jak. To tak, jak ktoś wjedzie tu na, na mopie i będzie mówić, że jest rowerzystą. Yeah, shows up on a Harley, okay. Jak ktoś wjedzie na Harley, okay. A 50cc moped, hey. ok. Ale jeśli ktoś tutaj wjedzie na Komarze czy na Jawie i powie, że jest. Mm, that Tak, yeah, so to <laughs> <laughs> Yeah so, so, so that's the thing is that you're dealing with super intelligent people więc mamy masz do czynienia z superinteligentnymi ludźmi and they really apply themselves to their area of interest którzy naprawdę oddają się swoim obszarom zainteresowania but they only have their mind and senses to work with ale jedynie pracują ze swoim umysłem i zmysłami and we see is that even amongst themselves they don't agree i widzimy, że nie zgadzają się ze sobą, nawet pomiędzy sobą. Nie mówimy, że nie są inteligentni, tylko że nie doszli do koniecznie najlepszych rozwiązań. Dlatego, że tak czy inaczej mamy ten element wiary. Bo wątpimy, że o, to jest w pismach, czy to jest prawda. Ale what are we comparing it against? Ale do czego to porównujemy? Do podręcznika, który czytaliśmy w college'u i na, na, na uniwersytecie. A cokolwiek tam się uczyłeś po 20 latach będzie to uznane za nieprawdę. Kiedy ja byłem dzieckiem. Then you Lucy. Lucy. Yeah, and then after Lucy, and that that didn't mean that that was the one that that uh, what's her name, Joanson touched, not not the one that she did touch, right? Yeah, there's a difference there. You know, two Lucys are there. Yeah, so we're talking about. So then you had Lucy, then I think you had Homo erectus, then you had had uh, Homo sapien, then Neanderthal, and modern man była małpalus, była... małpa był, był chyba Homorexys, później coś tam, później Neandertalczyk i teraz to już jest w ogóle nieakceptowane nie i jest no, Neandertalczyk jest zupełnie gdzieś na boku, jest milion rzeczy pomiędzy. Kiedy ojciec... I kiedy mój ojciec patrzył na to, czego ja się uczę, mówił, że czego on się uczył, to było zupełnie co innego. I za każdym razem jest to samo, że a my wcześniej myśleliśmy, ale teraz już wiemy. A po 10 latach powiedzą to samo. So that's, that's the difficulty. Więc to jest ta not trudność. To nie jest tak, so że oni nie używają swojego mózgu tylko, że nie dochodzą do najlepszych rezultatów. Więc staramy się dojść do bardziej uniwersalnych. Dojść do bardziej uniwersalnego zastosowania nauki. Bardziej kosmicznego. Bo mówiąc uniwersalny, to zawiera się w tym tylko wszechświat materialny. A mówiąc o kosmicznym zastosowaniu, to w tym zawiera się i materialny, i duchowy. Czy po polsku nie będzie odwrotnie? If it's quick, because we're just about up on time. Yes. No, it's not quick. <laughs> okay. So maybe somebody else could speak. So. Oh, no, because otherwise we're going to end here. Okay. We'll stop now. Today's countryman. Shula Prabhupada. Ten minutes. Ten minutes. Okay, ten minutes. Okay, so what's your question? Uh, the question is uh, uh, it's sort of a tough question. It's one of those tough questions whether. Pytanie czy dusza i umysł jest jednym czy dusza jest cząstką Kryszny może wrócić do Kryszny? Krishna. Jest like oh, okay. so Krishna I on jest źródłem energii. Od niego pochodzą wszystkie energie. Right? So Materialna energia jest jedną z form energii. Duchowa energia jest inną główną postacią energii. And I są Third, you could są trzecią główną kategorią energii. So, it's it's not that the, So comes or goes the soul always exists because Krishna exists and his energies always exist. I to nie jest tak, że dusza pojawia się czy znika. Dusz, dusze istnieje wiecznie, dlatego że kryszna jest wieczny, jego energii są wieczne. Każda dusza jest wieczna. Then, now the soul being on the edge between the spiritual material can look either way. I teraz dusza, będąc na granicy pomiędzy tą materialną i duchową energią, może patrzeć w jedną lub, zwrócić się w jedną lub w drugą stronę. Tak jak jest plaża i jest ocean. I jest ten piasek na plaży, na którym pojawia się woda oceanu. I to jest pozycja indywidualnych dusz. You don't call it beach because there's water, but you don't call it ocean because there's is the sands right there. You can walk on. There. Nie powiesz, że to jest plaża, bo tam wpływają fale. Nie powiesz, że to jest ocean, bo tam jest piasek. Right? So that's us. To my. Right? So now in the spiritual world they actually do to their mood of relationship with Krishna, they'll manifest a spiritual forms and spiritual w duchowym świecie dusze z powodu swojego naturalnego miłości i relacji z Kryszną będą przejawiać swoją duchową postać i duchowy umysł. Kiedy dusze przychodzą do materialnego świata, otrzymują ciało, które składa się z materialnych żywiołów. Ciało składa się z ziemi, wody, powietrza, ognia, eteru. I subtelne ciało składa się z umysłu, inteligencji, fałszywego ego i zanieczyszczonej świadomości. Umysł i dusza są różne. Dlatego, że dusza utożsamia się z materialną sytuacją i dlatego używa materialnego umysłu. Ale na transcendentalnym poziomie używa duchowego umysłu. I or self mind. Czy dusza i umysł mogą być oddzielone? Zawsze to działa razem. But the point is, you have to know the ale trzeba znać różnicę. Just like when you're cooking, tak jak kiedy gotujesz. You have a pan. Masz patelnię i masz łyżkę. Technicznie to jest jedno, ale możesz zobaczyć czym się różnią. Bo dusza jest jedna dziesięciotysięczną czubka włosów. A subtelne ciało wypełnia całe twoje ciało. The, the way than we are. Subtelne ciało jest daleko większe od nas. Is it possible that Krishna, as God, creates uh, the souls and they've got some, and he's just, I don't know. Czy Krishna może tworzyć dusze? Uh, and we and he's observing how his own parts the human souls are uh like prospering here or experiencing the world, and whether they are towards him or against him i mean but what's the where are you going with that do czego zmierzasz? uh because you said that the soul is eternal yes. so i mean why in that way the soul is eternal the krishna is eternal why should we worship krishna <laughs> i see because we're small and he's big <laughs> so if we grow bigger then well, we, we won't can grow stop. bigger we won't <laughs> grow bigger but why we are eternal <laughs> what is eternal got to do with size eternal is existence yeah it's existence so yeah but the size is something else we are changing So we can develop, no, we can not grow. changing. We're we're not changing, because that's the whole point. Is that what's eternal doesn't change. Otherwise, how is it eternal? Więc dusza jest wieczna, jest zawsze malutka. Będąc wieczną, się nie zmienia, jest wiecznie malutką. I krzyśna jest dłuższy, dlatego dusza powinna wielbić krzyśne. We're taking these unlimited terminologies, terminologies dealing with unlimited aspects, and merging them all together. But they're Bierzemy te różne nazwy związane z tym, co nieograniczone i zlewamy je w jedno, ale w ramach tego, co, nie, co w ramach Absolutu jest też cała ta terminologia precyzyjna. Wieczność, Wieczność opisuje egzystencję, to, że wiecznie istniejemy. Bycie so wiecznym, a bycie nieograniczonym to dwie różne rzeczy Krishna jest nieograniczony My jesteśmy ograniczeni Jesteśmy jedno dziesięciotysięczną czubka włosa To jest nasz rozmiar Inaczej, jak to, że żywna jedna osoba być w każdym boku? Bo gdyby tak nie było, to jak żywa istota mogłaby być w jakimkolwiek ciele, gdyby nie, gdybyśmy nie byli malutcy. Jak żywa istota może skończyć w ciele e, bakterii? Musi być, musisz być malutki, żeby się tam. Więc jest różnica między wiecznym a nieograniczonym. On jest wieczny i nieograniczony. My jesteśmy wieczni i ograniczeni. To jest różnica. My jesteśmy energią, On jest źródłem energii. Jest różnica. Kiedy mamy do czynienia z czymś, co czyni nas szczęśliwymi, to jest to poczucie wieczności tej nieograniczoności. To dlatego, że wchodzimy w kontakt z najwyższym w tej formie. I to szczęście, którego doświadczamy, wynika z naszego kontaktu z najwyższym. And that's without knowledge of him. I to i tak jest bez naszej wiedzy o Nim. Jeśli więc będziesz miał wiedzę o Nim i, i tą, to jakże lepsze, większe doświadczenie będziesz wtedy osiągać. To jest nauka, o której mówimy. Jak zrozumieć, jak mieć ten związek z Najwyższym, i dlatego, jak rozróżniać pomiędzy tym, co materialne, a co duchowe, czym my jesteśmy i czym nie jesteśmy. O tym mówi filozofia, żebyśmy wiedzieli, co jest czym. Dziękuję za wyjaśnienie. Inna różnica między Bogiem a nami jest taka, że On jest zależny, a my jesteśmy, On jest niezależny, my jesteśmy zależni zawsze. Nawet jak będziemy wyzwoleni, też jesteśmy zależni. Jesteśmy zależni od, na przykład, powietrza. No, tutaj skończymy. Jaj.